W dzisiejszym odcinku dzięki wsparciu patronów udam się do krainy przeszłości, która zwie się krainą Hichów. A mówię tutaj o przeszłości, gdyż będzie to recenzja z perspektywy czytelnika, który wrócił ponownie po wielu latach do tejże debiutanckiej powieści Jonatana Karola. Z 1980 roku, która wydana została bodajże w 1987, najpierw w broszurowej fantastyce, kiedyś kiedy fantastyka była w latach 80, znaczy nadal jest miesięcznikiem, ale wtedy dodawali całe książki. W środku trzeba było rozpiąć te słówki, wyciągało się strony i, i, i z kilku numerów składało się powieść. Takie zeszyty mój tata składał i właśnie pamiętam, że ja pierwszy raz Krainę Chichów przeczytałem z takiej broszurowej edycji. Mam ją gdzieś pochowaną i dzisiaj będzie to raczej recenzja właśnie taka dlaczego... Kraina Chichów nazywana jest horrorem i czy w ogóle to jest uprawomocnione twierdzenie i reklamowanie tego. Będą też moje odczucia takie może trochę bardziej bieżące, bo przesłuchałem audiobooka, który jest w bardzo dobrej edycji, dostępny na Legimi ze świetnym lektorem. Dom wydawniczy Rebis prezentuje Jonathan Karl Kraina. Przekład Jolanta Kozak Czyta Wojciech Żołądkowicz Prowadź życie systematyczne i uporządkowane, abyś mógł sobie pozwolić na gwałtowność i oryginalność w pracy. Flaubert. A więc zalewamy herbatę dzisiaj zielona jaśminowa i wbrew samemu Jonathanowi Karolowi, który w swojej książce Oko Dnia mówi, że nie warto, nie, wręcz nie trzeba, nie powinno się wracać do książek, które kiedyś się przeczytało, ponieważ kiedyś to były inne warunki i jeżeli dobrze wspominamy tę książkę, to dzisiaj no, stracimy co nieco z tego uroku, tego, tego pierwszego oliśnienia. Książka Oko Dnia to zbiór takich refleksji, to właściwie blog Jonatana Karola, taki dziennik, jakaś taka kronika specyficzna. I w styczniu, 16 stycznia, tylko nie wiem, którego roku, 64 strona, na przykład, Jonathan Karol cytuje Milana Kundere. Psy są naszymi łącznikami z rajem. Nie znają zła, zawiści ani niezadowolenia. Siedzieć z psem na wzgórzu w cudowne popołudnie to powrócić do Edenu, gdzie nie zajmowanie się niczym nie oznaczało nudy, lecz spokój. Cytat z Milana Kundery. I to taki wpisik. To bardzo ciekawa książka Jonathana Karola, którą można czytać z przerwami dłuższymi, krótszymi, jako takie... Właśnie rozmyślanie nad rzeczywistością. A w rzeczywistość krainy Chichów włożone są psy, być może dlatego, co Kundera miał na myśli. Psy, które mówią. I na początku chciałbym wam podejść do tematu krainy Chichów z perspektywy reklamy, z perspektywy tego, co o tym się pisze i mówi, że to jest horror bo według mnie to nie do końca jest horror. Teoretycznie tak, ale po co to reklamować jako horror? Podobno w ogóle Kraina Chichów w Polsce została wydana dzięki e, wsparciu e, Stanisława Lema i jego syna Tomasza, który gdzieś tam za granicą studiował, nie wiem czy w Wielkiej Brytanii, nie, nie chcę mylić, ale właśnie chyba jakoś miał kontakt z Jonathanem Karolem i Dzięki Lemowi to wydano. Um, więc sama kraina chichów, do której właśnie wbrew Jonathanowi Karolowi ja będę wracał, bo o ile tutaj Jonathan Karol obawia się o o te pierwsze wrażenia, o, o pielęgnowanie tych pierwszych wrażeń, no to chociażby wracanie do tych swoich ulubionych książek pozwala przecież je utrzymać jako ulubione i co, coraz głębiej, coraz dalej uzasadniać, dlaczego one ulubione są i czy one nadal są, a właśnie, że nie była to tylko kwestia pierwszego olśnienia zauroczenia być może kontekst wielu przeczytanych książek może wpłynąć na to, że będziemy to oceniali lepiej lub gorzej no i tutaj jest to niebezpieczeństwo, że jak będziemy oceniali to gorzej no to ja rozumiem bo właśnie ta książka straci dalszą perspektywę oceny ale przecież pytanie jest inne czy, czy straci czytelnik te pierwsze wrażenia które też może pamiętać i które już, już mogły go ukształtować do okresu tej ponownej lektury i tak samo było ze mną bo kiedy ja pierwszy raz przeczytałem Krainę Chichów to mi się ona podobała, byłem bo... oczarowany jakąś taką fantazją, fantastyką wtedy się siedziałem bardziej w fantastyce i uchodziła u mnie za, za dobry, taki właśnie jakiś dziwny twór taki właśnie na pograniczu ale również spowodowało to zainteresowanie tym pisarzem zresztą ja już w poprzednich moich podcastach recenzowałem różne książki Jonathan'a Karola chociażby Kąpiąc Lwa to na pewno jest Ostatnio jeszcze zacząłem czytać Mr. Breakfast. Bardzo miło się słuchało audiobooka i jakoś coś jakieś wydarzenia z życia prywatnego mi przerwały, ale to była bardzo ciekawa książka. Natomiast Kraina Chichów, czym więcej właśnie czytałem książek Jonatana Karola, to tym bardziej ta Kraina Chichów wydawała się gorsza. Ta kraina Hichów wydawała się taka mniej odjechana, mniej pomysłowa, mniej było tych wszystkich numerów rodem z realizmu magicznego, tych dziwac, tych takich dziwnych zasad, światów, które Jonathan tworzy. I teraz powrót paradoksalnie jakby potwierdził jakość tej książki, że jest to dobra rzecz, aby zacząć przygodę z Jonathanem Karolem. Nie dlatego że to debiut i chronologicznie można czytać, ale dlatego, że jest to taki no, dosyć stonowany Jonathan Carroll. Jest tu wszystko jasne, proste, wyjaśnione. Nie odrzuci ta książka nikogo. Może też te wielokrotne wznowienia i, i sukces. Herbata Jaśminowa wydaje się, że może kogoś nie odrzucić. Jednak moja mama ma jakąś dziwną... Alergię czy niechęć do jaśminu, więc nie jest w stanie jej wypić. A główny bohater e, krainy Chichów to syn e, pewnego aktora, e, artysty uprośćmy. Fascynował się od dziecka książkami e, takiego pisarza Francisa. E, Francis pisał książki dla dzieci. I główny bohater Tomasz wyrusza na wyprawę, aby napisać biografię tego pisarza. I wyrusza do jego rodzinnego miasta, Galen, jeśli dobrze pamiętam. W międzyczasie, w, w swoim jakby gdzieś rejonie, poznaje kobietę Saxony, z którą dzieli pasję do tego pisarza. Wchodzą w jakąś relację taką więcej niż przyjacielską i ona jest świetną researcherką, dziennikarką, która jakby jest w stanie docierać do jakichś takich informacji, do których on w, w bibliotece nie, nie, nie dotarł. Więc oni razem z taką misją napisania bibliografii biografii trafiają do tego Galen, Um, oczywiście zanim trafią do tego miasta, gdzie mieszka pisarz, to um, jakieś takie poboczne przygody tych, tej dwójki obserwujemy um, i też poznajemy ich pasję i, i także w uzasadnienie, dlaczego akurat ten pisarz. I kiedy już docieramy do tego Galen, to tam poznajemy córkę tego zmarłego pisarza, która jest troszkę takim demiurgiem w tym mieście. I ta córka Anna, mm, ona znowu zaczyna sypiać z głównym bohaterem i saksony zostaje oddalona, a wręcz nawet do takiego stopnia ma być oddalona, że powinna wyjechać z tego miasta. I teraz dlaczego? Ponieważ w tym mieście panują pewne dziwne zasady. Te psy, wspominane już, owszem, tam występują. Ale do ponad połowa książki, powiedziałbym, Cztery piąte książki, te psy są po prostu psami. I to, dlaczego psy gadają, okazuje się dopiero później. W ogóle tutaj nie ma horroru do czterech piątych. W ogóle. To jest powieść, powiedziałbym, obyczajowa, z motywem drogi, z motywem... Idolstwa, czyli jakby fanostwa, czyli do pisarza. Główny bohater jest fanem, zna jego wszystkie książki, tam cytuje, wspomina, to on jest takim geekiem, który chce napisać idealną, prawdziwą jego biografię. I w jakiś, już nie pamiętam, w sposób dziwny on zostaje poniekąd ściągnięty do tego miasta rodzinnego pisarza, aby właśnie on jako fan. Zgodnie z wolą tego zmarłego pisarza napisał prawdziwą biografię. No ale po co i do czego ma to prowadzić? Ma to prowadzić do tego, że ten pisarz pisał również coś, co nazywane jest w krainie chichów kroniki. I w tych kronikach wszystko było zapisane, tak jakby. Tak jakby ten pisarz był większym demiurgiem niż Anna, pisząc, spisując kroniki, przewidział losy tego miasta. Co się wydarzy? I to wręcz w tych kronikach wszystko zapisane jest tak bardzo szczegółowo. Nawet kto kiedy ma umrzeć. No i teraz znowu szukamy horroru. Pisarz drążąc w tej intrydze, czy w tym setupie bardziej, on zadaje pytania, no a co jeśli ktoś wyjedzie z tego miasta, zanim spełni się to, co w kronikach. Jeśli w kronikach jest zapisane, że potrąci cię autobus, to jeżeli tego dnia zostanę w domu, to co się stanie? No najprawdopodobniej umrzesz na jakiś zawał czy coś takiego. Mówimy tutaj o mieszkańcach Galen. O mieszkańcach, którzy w jakiś sposób dziwny są stworzeni przez tego pisarza napisani przez tego pisarza i są zamknięci w tym miasteczku. Więc teraz, ja doszukując się tego horroru, to tłumaczyłbym ten horror dla Was. Nie wiecie, czy chcecie przeczytać, jesteście zainteresowani, ale, ale wahacie się, nie wiem, czy chcecie mniej, czy więcej horroru, to tego horroru tutaj jest mało. Bo to jest jakby teoretyczne podejście, tak jak ostatnio jest... Serial, powiedzmy, Lost kiedyś był serial, że ktoś trafia do jakiegoś dziwnego miejsca, w którym rządzą jakieś zasady, które odkrywamy, a Ostatnio jest taki serial, który ja zacząłem oglądać, który polecał Hubert z Radia SK. O rodzince, która przystaje w takim miasteczku, gdzie właśnie są takie dziwne rzeczy w tym miasteczku. I ta rodzinka kończy z jakimś wypadkiem i tam też są różne dziwne zasady rządzące tym miasteczkiem. Trochę to wygląda tak jak taki długi, rozciągnięty odcinek Twilight Zone taki spin-off Twilight Zone, znaczy o ile Twilight Zone miał podobny odcinek, po pełno miał podobnych odcinków, no ale jest to po prostu jakby oparty na pewnym pomyśle rodem z Twilight Zone. No, ale jest tam też elementy horroru, a największe te elementy horroru właśnie w tym serialu na F, Felek, nie pamiętam jak to ten serial się nazywał, to on jest horrorowy pod tym kątem, że nie wiemy, czy tam będzie jakiś kult, czy tam te zasady mogą szkodzić nam, trochę to może przypominać Loterię Shirley Jackson, mówię o tym opowiadaniu, gdzie też są jakieś dziwne zasady rządzące daną sytuacją i, i tym całym setupem. No więc tutaj jakby można umrzeć, tak jakby. Trzeba spełniać wymagania Demiorga, które zostały zapisane już dawno w kronikach, plus główny bohater staje się jakoś niewolnikiem tego miejsca i pomimo, że jakiś związek go z Saxony łączy, to dowiaduje się od Anny, że Saxony musi wyjechać bo inaczej właśnie zachoruje i umrze z tego powodu, bo ona nie jest potrzebna do ukończenia tej książki. No potem zachodzą tam jakieś zmiany, że okazuje się jednak, że, że ta Saxon nie może być potrzebna, więc ona może wyzdrowieje, a ona potem może wrócić. No różne są jakieś takie zaskoczenia budowane na bazie tego, że te kroniki jakoś się tam zmieniają i do końca może nie są przewidywalne. Część pierwsza. Powiedz mi Tomaszu, wiem, że zadawano Ci to pytanie milion razy, ale powiedz, naprawdę, jak to jest być synem Stevena Abiego? Znów to odwieczne pytanie. Właśnie niedawno oświadczyłem matce, że nie nazywam się Tomasz Abi, tylko syn Stevena Abiego. Westchnąłem i zająłem się przepychaniem resztek sernika z jednego krańca talerza w drugi. Trudno powiedzieć. Pamiętam, że był bardzo sympatyczny, bardzo czuły. Może po prostu bez przerwy chodził upzdryngolony. Jej oczy rozbłysły. Tak, i tutaj właśnie też przypomniałem sobie, że też ten motyw jest tego piętna wychowywania się w cieniu sławnego człowieka. Zarówno główny bohater to przeżywa, jak i ta córka tego pisarza tytułowego. Natomiast motyw psów, który jest często podkreślany i opisywany, że to kraina chichów, w której psy mówi, mówią ludzkim głosem, to rzeczywiście w pewnym momencie te, te, te, te parę psów mówi ludzkim głosem i jest to według mnie zupełnie nie horrorowe, tylko właśnie bardziej jak z realizmu magicznego, ponieważ ten realizm magiczny zakłada nam zasady rządzące danym światem, które nie są uzasadnione przez na przykład naukę, nie są uzasadnione przez technologię również. Czyli to nie jest science fiction. Tylko przez jakiś dziwny setup. Właśnie ten realizm magiczny, tak jak u na przykład. I tutaj ten setup zakłada to, że pisarz, który stworzył na kartach jakieś powieści, tw znaczy tworzył te powieści, miał bardzo duży do sukces, to, to Kraina Chichów to jest tytuł jednej z powieści tego Francisa, to również on był tak dobrym pisarzem, że on tworzył te postaci tak barwne, że aż były prawdziwe. I teraz myk polega na tym, że ten główny bohater ma stworzyć tak barwną, idealną biografię Francisa, żeby on powrócił do żyw do miasteczka. I czy to mu się uda, czy nie, no to no, logika nakazuje, że to mu się powinno udać właśnie, tak? Że, żeby ten cały setup miał sens, to również ten jego największy fan, który napisze tę idealną biografię, też powinien spowodować powrót Francisa. No a potem ten główny bohater próbuje uciekać, bo to miasteczko go chce złapać. Nie, tutaj nie chcę za mocno spoilerować, tak? Mówię tak metaforycznie, że to to miasteczko, czy ta sytuacja chce go zakleszczyć, uwięzić w tym miasteczku, on jednak w jakiś sposób przechytrzy to wszystko i będzie uciekał do prawdziwego USA, do prawdziwego y, życia i w tym prawdziwym życiu on postanowi napisać drugą biografię, tym razem swojego ojca, bo jego ojciec też był tam y, tym y, artystą, chyba aktorem. I właśnie te, też jego filmy często są przywoływane tego ojca, jakieś tam sceny z filmów, które ojciec kręcił. Dlatego to jest bardzo takie gikowskie książka. To jest bardzo takie Ala książka drogi. Taki film drogi można by z tego zrobić a skoro mówimy o drogich rzeczach to e, wszystkim patronom dziękuję za wsparcie na Patronite e, moje konto skóra albo audycja skóry naprawdę to mnie, to, to mnie motywuje do nagrywania i całościowo teraz podsumowując tę krainę to podaję wam jakby te motywy, które ja widzę jako konwencję horroru, ale ogólnie rzecz biorąc ta książka to właśnie ta konwencja, co horroru, co to jest reklamowane, to ona nie ma za zadanie jakby przestraszyć widza, czy, czy wzbudzić niepokoju. Ta książka jest w dużej mierze obyczajowa, ta książka jest może jakimś takim lekutkim śledztwem, takim rozwiązywaniem jakiejś zagadki, czym jest ten setup, o co chodzi i owszem, no z technicznego punktu widzenia, no ta, ta dziwna kraina, to dziwne miasto może być taką pułapką która rządzi się prawami nadprzyrodzonymi, jak to w horrorze. Tutaj Jonathan Carroll w tej i w innych książkach często jest nazywany jako właśnie twórca realizmu magicznego i ja do tego klimatu bym tę książkę tutaj wpasowywał. Natomiast no, te pierwsze cztery, piąte książki to dla mnie to jest bardzo kingowe. To jest jak właśnie poznawanie miasteczka e, małomiasteczkowej społeczności, tak jak powiedzmy, nie wiem, pod kopułą Kinga miałem wrażenie. Tylko, że tutaj Kraina Chichów przesuwa tą barierę bardziej niż King, bo tutaj to zamknięte miasteczko nie potrzebuje tej kopuły, jaka jest u Kinga pod kopułą. E, bo jak wyjdziemy z tego miasteczka, to jest powiedzmy niewidzialna kopuła, e, która po prostu powoduje, że bohaterowie będą umierać. Więc porównanie takie na szybko, ale wie, wiecie o co mi chodzi, że, że jest to e, obyczajowe bardzo. bo tu są związki opisane między właśnie facetem a babką ich pasja opisana pod kątem znowu poznawania tej, tej, tej córki, która w jakiś sposób fascynuje tego głównego bohatera, to fascynuje go ta córka tego pisarza, bo jest skarbnicą wiedzy o samym ojcu, więc tutaj jest też opowieści o tych, o tych barierach, o tych granicach czy, czy on się bardziej interesuje tą kobietą czy bardziej się interesuje swoim ulubionym pisarzem i ogólnie rzecz biorąc, to dla mnie jest to taka książka, nie wiem, fanowska, ale to jest zmyślony pisarz, fikcyjny pisarz, więc każdy, kto jest jakimś mega geekiem, yy, może się odnaleźć w tej powieści, bo jest to powieść po prostu o, o fanostwie również właśnie i o tym, że chcemy napisać, nie wiem, czy to fanfilka, czy to chcemy napisać właśnie superbiografię, czy jakiś spin-off, chcemy uczestniczyć w życiu tego naszego idola właśnie. Nie wiem, jeździmy na pielgrzymki, jedziemy, nie wiem, na przykład zobaczyć, gdzie tam jest w Maine, jak wyglądają miejsca, które opisywał Stephen King i tego typu tutaj mamy sytuację, tak? No a te ożywające psy, to, to ten motyw jest taki właśnie, że te psy to są zaklęci ludzie i oni w pewnym momencie wracają. Ale szczerze wam powiem, że jak słuchałem tego na audiobooku, to ja teraz już nie pamiętam, czy to była jakby forma kary tymczasowej, ale dla samej fabuły te, ten motyw tych psów, którzy, którym, które są um, ludźmi zaklętymi, Yy, które tam, nie wiem, mogą śledzić głównego bohatera kiedy jeszcze główny bohater nie wie, że to są ludzie i potem nagle te psy zaczynają gadać, a potem się przeobrażają w ludzi, którymi byli to dla mnie szczerze mówiąc nie jest to kluczowy dla tej powieści wątek i wyciąganie go na yy, okładkę, no jest takim zabiegiem marketingowym ktoś kto może się nastawić właśnie, że kraina, gdzie zwierzęta rozmawiają, no to nie jest mouse yy, komiks mouse. To, to jest tylko jakiś element tego całego świata i moim zdaniem z tego co pamiętam nie kluczowy element choć no ciekawy i taki zaskakujący ale mm, podsumowując mocne 6 na 10 tej książce bym dał jako że to jest debiut i jako że może wprowadzić w świat Żona Tana Karola to można by podnieść do siódemki moje odczucia są takie, że to jest bardzo rzetelna, bardzo porządna historia, powieść dopracowana, nieprzesadzona nieprzeszarżowana ale ktoś kto się nastawia na horror może się zawieść. Tutaj bardziej nastawmy się na obyczajowy dramat fanostwo i zagadka intryga. Poznawanie świata jakimi prawami on się rządzi czytając tę książkę Kończyłem tę książkę i zacząłem czytać Dom Dźwięków M.P. Shell, czyli Biblioteka Grozy pierwsze opowiadanie już przeczytane teraz w planach będzie właśnie nagrać parę podcastów podcastów z tej książki chociaż od odcasty to też mogą być, bo od to jest dziwny po angielsku, więc od już w pierwszym opowiadanku jest troszkę dziwnie ale czy dziwniej niż w Krainie Chichów? No właśnie nie, bo to właśnie w Krainie Chichów jest tak dziwnie momentami. A u Schilla i w Bibliotece Grozy to widać, że to jest horror prawdziwy, tak groza. Nie chcę tutaj wartościować, co lepsze, a co gorsze. Tylko po prostu cały czas, długo gryzło mnie to, że ta Kraina Chichów jest nazywana horrorem i ja sam ją postrzegałem jako horror. Więc specjalnie wróciłem, dzięki temu, że jest audiobook świetny i myślę, że warto czytać te krainy chichów, nie nastawiając się na horror, choć teoretycznie da się to określić mianem horroru, wypunktowałem te miejsca, ale po co? Bo jeżeli ktoś chce rasowy horror, to może sięgnąć po bibliotekę grozy dowolną albo... Po, po, nie wiem, no po Stephena Kinga, Mastertona, no mnóstwo. Mamy horrorów, gdzie jakby więcej tego będzie, choć no to, to też wiem, że y, późniejszy y, Stephen King. Ostatnio zacząłem czytać y, y, ten zbiór opowiadań <laughs> rewelacyjne. Rewelacyjne jest, są te nowe opowiadania. Y, dwóch starych bastardów, tych, tych dwóch starych y, pryków. To pierwsze opowiadanie. Świetne, świetne. I to właśnie jest Trochę coś, co Jonathan Carroll zrobił już w kraju niechichów, że ja mamy bardzo mocną, obyczajową historię z mocnymi portretami psychologicznymi, i to powolutku, powolutku dąży do tego zakończenia, które zakończenie całe jest, powiedzmy, nie wiem, science fictionowe, u Kinga, w tym cytowanym opowiadaniu, a u Jonathana no, Carola, no, może jakoś zahacza o horror ale zahacza o tą budowę tego wymyślonego świata fantastycznego. Więc tak jest to budowane, że jest obyczajowość, obyczajowość i potem okazuje się i dowiadujemy się dokładnie, klocek po klocku, na jakich fundamentach stoi ten cały świat. I to jest w tym też przyjemność. Tak jak w pierwszym opowiadaniu w zbiorze, nie, zapomniałem jak się ten zbiór z wężami na okładce nazywał, Kinga, a m, Kraj Nachichów. No i myślę, że teraz już dalej to się będę tylko nadal powtarzał. Ja jeszcze raz dziękuję patronom za wsparcie, którzy na grupce dostają przedpremierowe podcasty na Patronite Audio, e, taka aplikacja i również dostają e, filmiki i wideo, bonusowe recenzje. E, dlatego zapraszam do wsparcia na Patronite i myślę, że w następnych odcinkach no mam nadzieję, że pojawi się pierwsza część podcastu z domu dźwięków jakże intrygujący i pobudzający wyobraźnię tytuł prawie tak dobrze jak Kraina Chichów choć czy chichotałem czytając Krainę Chichów to, to, to ten tytuł Kraina Chichów Raczej nie nawiązuje do jakiegoś właśnie chichrania się, czy, czy wyszydzania, czy czegoś takiego, do samego śmiechu, ale nawiązuje właśnie do tej książki, jednej z ulubionych książek tego Francisa, e, idola, e, ulubionego pisarza, głównego bohatera, no, a często też na okładkach z Rebisa jest właśnie taki uśmiech jakiś złowrogi uśmiech, no, który najprawdopodobniej symbolizuje właśnie tego pisarza z Zagrobu, który ustawił cały ten setup. I zakończyć ten odcinek chciałbym cytatem z okadnia, które to jest zbiorem tych przemyśleń. Dosyć losowo otworzyłem, ale może to też wam da próbkę tego takiego delikatnego realizmu magicznego, gdzie pisarz obserwuje jakieś sytuacje z dnia codziennego i właśnie w tej, w tej codzienności on próbuje doszukiwać się czy jakichś czarów czy jakiejś magii, czy czegoś dziwnego tutaj z 2005 roku wpis z listopada w mieszkaniu położonym dokładnie po przeciwnej stronie ulicy widzę dwóch białych mężczyzn malujących pokój są cali ubrani na biało. Na głowach mają identyczne, śmieszne czapki. Większość prac wykonują stojąc na drabinach. Najbardziej lubię patrzeć na nich, jak chodzą. Stara sztuczka malarzy pokojowych, co wygląda tak, jakby chodzili na szczudłach. Raz po raz, uniósłszy głowę, posyłam spojrzenie ku temu oknu i widzę tylko niesamowicie długie drewniane nogi poruszające się wolno i niezdarnie po pokoju. Koniec cytatu, i to daje nam w głowie już wyobrażenie jakiejś sceny, jakiegoś okna i pokoju, który to pokój zaczyna być coraz bardziej biały, pomalowany, ale kiedy pisarz na to patrzy, to widzi tylko te szczudła, które się poruszają, tak jakby sam pokój się malował. No myślę, że jest to właśnie w stylu spostrzeżenie Jonatana Karola, w jego stylu, które nam mówi, że w, dookoła nas mogą dziać się różne ciekawe rzeczy. Dlatego skończcie już słuchać ten podcast i rozejrzyjcie się wokół siebie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Małe sprostowanie. Okładka Krainy Chichów pomyliła mi się bodajże z dzieckiem na niebie. Też świetna powieść Karola. Na okładkach e, sprawdziłem krajnych ichów jest taki pies, piesek jakby maskotka trochę psa która jest niczym e, kukiełka, marionetka zawieszona e, na takich żyłkach jakby ją ktoś poruszał e, co właśnie ewidentnie świetnie e, nawiązuje nam do sytuacji że te psy są jakby zaczarowane przez tego głównego pisarza Demiurga a dodatkowo przywodzić nam może na myśl takie sceny jak na przykład z filmu Beetlejuice albo Hereditary na przykład, gdzie to całe miasteczko jest jakby obrazowane przez jakąś makietę, gdzie ci wszyscy bohaterowie są tak naprawdę tylko pionkami na szachownicy poruszanej przez jakiegoś demiurga albo przez jakąś siłę. Tak więc jakby no tutaj to się wszystko zazębia, mój błąd, pomyłka, szybka, szybka poprawka.